W Księdze Izajasza w 40 rozdziale i ósmym wierszu, może od szóstego przeczytajmy, od szóstego wiersza czytamy takie słowa. Głos mówi zwiastuj i rzekłem, co mam zwiastować? To. Wszelkie ciało jest trawą. A cały Jego wdzięk, całe Jego piękno jest jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr jachwę powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą. Myślimy o sobie w takich kategoriach? Jesteśmy jak ta trawa, po której deptamy. Troszkę słońca, brak deszczu i zaraz się robi żółte to wszystko. I umiera. Kwiat na chwilę tylko zakwita. Ten okres piękna człowieka jest bardzo krótki. To zła nowina dla was, siostry, które wierzycie, że możecie być do setki piękne. Tak jak mówią dzisiejsze reklamy. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale Słowo Boga naszego trwa na wieki. Panie Boże, kochany, modlimy się, by Twoje święte Słowo, które trwa na wieki, z pokolenia w pokolenie, jest pełne życia, pełne mocy. Nic nie straciło na swej aktualności. I dzisiaj, tego wieczora, dotykało naszych serc. Pomimo tego, że nasz zewnętrzny namiot rozpada się. Starzejemy się, tracimy siły. Nasza uroda zamienia się w brzydotę. Ale wewnętrznie, jeśli mamy w sobie Twoje słowo, jeśli ono w nas żyje i trwa, Każdego jednego dnia odnawiamy się, każdego jednego dnia wzrastamy w siłę, każdego jednego dnia piękniejemy i możemy jaśnieć Twym blaskiem. Panie Boże nasz, prosimy o moc Twego Świętego Ducha dla mnie, który będę dzielił się tym Słowem i dla nas wszystkich, aby usłyszeć Ciebie, Twoje Słowo, które żyje i trwa. Niechaj przeszywa nasze serca, niechaj oświeca nasze umysły, niechaj zmienia nasze życie. Przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Amen. Amen. Otwórzmy list do Rzymian, rozdział jedenasty. Ponownie przeczytajmy ten sam fragment, który czytałem w niedzielę od 33 do 36 rozdziału. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga.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 Głębokości niezgłębionej. Zachwycaliśmy się głębokością Bożego bogactwa, Jego absolutną niezależnością i samowystarczalnością, bogactwem Jego hojności i łaskawości wobec całego stworzenia, a w szczególności wobec upadłej ludzkości. Zdumiewaliśmy się nad bogactwem Jego wiedzy i Jego mądrości. Dobitnie stwierdziliśmy, że Boża głębia jest niezgłębiona i żadne stworzenie nie jest w stanie dotrzeć do granic Bożych głębin, gdyż Boża głębia nie ma granic. Dzisiaj podniesiemy nasze głowy i wytężymy nasz wzrok wypatrując Bożej wzniosłości. Jakże niezbadane są Jego wyroki i niewyśledzone Jego drogi. Po pierwsze, niezbadane wyroki. Z czym nam się kojarzy słowo wyrok? Słowo wyrok kojarzy nam się z sądem, i sędzią ogłaszającym werdykt w przypadku popełnienia jakiegoś przestępstwa, wykroczenia wobec prawa, bądź też gdy prawo nie zostało złamane. Mamy tutaj przynajmniej dwóch sędziów, o których wiem. Oni coś wiedzą na ten temat. To słowo jednak może mieć szersze znaczenie w odniesieniu do Boga. Mianowicie, czasami jest używane aby opisać wszelkie Boże decyzje. Apostoł Paweł w tych wcześniejszych rozdziałach, 9, 10, 11, rozważał Boże plany i postępowanie z narodem wybranym. Zdumiewał się nad ludzką niemożnością rozszyfrowania Bożego zamysłu wybrania, odrzucenia i ponownego odnowienia i zbawienia narodu żydowskiego. To przekracza ludzkie zrozumienie. Jest poza zasięgiem ludzkiego wglądu. Ale nie tylko to. Wszelkie Boże decyzje są nie do rozszyfrowania przez słaby ludzki umysł. I jakże często błędnie je odczytujemy. Oto rodzi się niewidome dziecko. Ludzie zaczynają spekulować i doszukiwać się duchowych przyczyn. Może jego rodzice zgrzeszyli. A może nawet w jakiś sposób to dziecko zgrzeszyło, będąc jeszcze w łonie matki. Pamiętacie, że pewnego dnia uczniowie Pana Jezusa przyszli do Niego właśnie z takimi interpretacjami Bożego wyroku, kiedy spotkali człowieka, który urodził się niewidomym. Jakże się mylili. Jakże błędnie odczytali Boże plany i Jego tajemnicze decyzje. Pan Jezus mówi, ani Jego rodzice nie zgrzeszyli, ani On sam ale to, co na niego przyszło, jest wynikiem tajemniczej Bożej decyzji, aby w życiu tego człowieka objawiły się wielkie dzieła Boga. Nie mamy pojęcia, co Bóg zamierza zrobić w życiu ludzi, którzy są dotknięci cierpieniem, ubóstwem, utrapieniem. Tym wszystkim, co my możemy błędnie odczytywać jako Boże niezadowolenie, surowość, karę boską, jakąś formę karcenia, karania. Czy pamiętacie poczciwych przyjaciół utrapionego Hioba, którzy w swej religijnej głupocie i prostactwie Silili się na wyjaśnienie mu Bożych powodów, jego cierpienia i wszystkich tragedii, które go dotknęły. Jakże grubo się mylili. To wszystko, co w naszych oczach może wyglądać na Bożą dezaprobatę, może w rzeczywistości być częścią Bożego planu, aby objawić się w szczególny sposób w życiu danego człowieka, i odebrać sobie chwałę. I podobnie nie mamy pojęcia, co Bóg zamierza uczynić w życiu człowieka, który wydaje się nam, że jest wielce ubłogosławiony. Kto z nas chciałby znaleźć się w skórze króla Salomona, obdarowanego przez Boga nadzwyczajną mądrością, niezrównanym materialnym bogactwem, urodą i królewskim pochodzeniem. Jakże dramatycznym ostrzeżeniem jest jego odstępstwo i haniebne zakończenie życia w bałwochwalstwie i szambie niemoralności po tym wszystkim, co Bóg mu dał i jak nadzwyczajnie go ubłogosławił. Pobożny Asaf Trapił się powodzeniem bezbożnych, ich beztroską i zadowoleniem. I w psalmie 73 dzieli się swoimi frustracjami i swoim niezrozumieniem tego, co się dzieje. Mówi, zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Oto takimi są bezbożni. Zawsze szczęśliwi. Gromadzący bogactwa. Chciałem to wtedy zrozumieć, mówi, lecz niezwykle trudnym to mi się wydawało. Nie jest łatwo rozszyfrować. Dlaczego Pan Bóg błogosławi takim powodzeniem i zdrowiem i siłą bezbożników? Dlaczego Bóg w ogóle błogosławi bezbożników? Dlaczego Boże Słońce świeci nad ich bezbożnymi głowami? Dlaczego Boży deszcz spada na ich pola, skoro ich plony trafiają na ołtarze bałwanów? Boże wyroki są niepojęte i dlatego nie mamy powodu, by zazdrościć tym, którym, którym dobrze się powodzi, ani też nie mamy powodu wzbijać się w pychę, gdy nam Bóg błogosławi i hojnie nas czymś obdarza. Dzisiaj niektórzy bezbożnicy stoją pewnie i ich przyszłość wydaje się świetlana. Ale to wielkie złudzenie. To Boża zasadzka. Bóg stawia bezbożników na śliskim gruncie powodzenia, z którego planuje ich jutro strącić. Pozwala im rosnąć i rozwijać się jak cedry Libanu, aby jutro ich wykorzenić i wrzucić w ogień nieugaszony. Jakże niezbadane są Jego wyroki i niewyśledzone Jego drogi. Wyroki to decyzje, natomiast drogi odnoszą się do postępowania, do działania. Bóg obiera daną drogę, aby zrealizować swoje wyroki. Boże drogi są niewyśledzone. To znaczy, że Jego działanie jest w wielkiej mierze niezauważalne. Człowiek nie jest w stanie wskazać Bożych odcisków palców. Bóg realizuje swoje zamysły, wykonuje swoje wyroki, a my tego nie dostrzegamy. Nie śledzimy każdego Jego ruchu. Nie mamy pojęcia, co się dzieje za kulisami rozgrywających się na naszych oczach wydarzeń. Nie wiemy, co Pan Bóg planuje i co za kulisami przygotowuje i w jaki sposób realizuje swoje zamysły. Księga Estery jest tego doskonałym przykładem i barwną ilustracją, tego bożego, niedostrzegalnego działania. Oto perska królowa Vashti zostaje zdetronizowana i na jej miejsce zostaje postawiona skromna Żydówka Estera. Ona zostaje wybrana na pierwszą damę na dworze króla Artaxesa. Jej wuj Mordochaj odkrywa plan zamachu na życie króla. Ostrzega Esterę i król zostaje ocalony, a wszystko to zostaje zapisane w dworskich Annałach. Tymczasem podły Haman, a Gagita, jeden z wysokich urzędników króla, z powodu swojej urażonej pychy planuje zagładę wszystkich Żydów w całym imperium kiedy buduje wielką szubienicę, na której planuje powiesić Mordochaja, król Artaxes nie może spać. Może dlatego właśnie, że tam stukali, wstawiali i on nie mógł spać, biedaczek, w nocy. I przywołuje do sobie, do siebie lektora, żeby mu czytał te królewskie Annały. I przypomina mu się, że Mordochaj nie został nagrodzony za swoją wierność i lojalność. Kiedy rankiem wredny Haman przychodzi prosić o potępienie, powieszenie pobożnego Mordochaja, król pod wrażeniem tego, co czytał cytał, ten lektor w nocy w tych kanałach, nakazuje Hamanowi uczcić Mordochaja. Estera rozpoznaje Bożą opatrzność, po różnych zmaganiach, ale w końcu rozpoznaje. Udaje się do króla, aby wstawić się za swym narodem, w wyniku czego Żydzi zostają ocaleni, a ich wszyscy wrogowie zgładzeni. W całej księdze Estery ani razu nie pada słowo Bóg, ale jego niewidzialna ręka kontroluje wszystkie najdrobniejsze nawet szczegóły zapisane w tej księdze. Coś, co my nazywamy przypadkiem. Ha. Ani Estera, ani Mordochaj, ani tym bardziej podły Haman nie widzą tego. Ale Bóg dał nam tę księgę, aby nas pouczyć o Jego zakulisowym działaniu i Jego tajemniczej, cudownej opatrzności. W psalmie 77 i 20 wierszu czytamy, że twoja droga wiodła przez morze, a ścieżki twoje przez wielkie wody, lecz nie było widać śladów twoich stóp. Boża droga wiodła przez wielkie morze, ale nikt nie widział tam Bożych stóp. Myślicie, że jak to może się rozstąpiło? Że laska Mojżesza miała takie magnetyczne właściwości? Boża droga wiodła przez morze, choć nie było widać Bożych stóp. Jest wiele takich Bożych dróg, gdzie w ogóle nie mamy pojęcia, że to Bóg przed nami kroczy, że to Bóg wszystko przygotowuje, że to On wszystko organizuje, bo my nie widzimy Jego odcisków palców. Nie widzimy Jego stóp. Ale czy to znaczy, że Bóg nie działa, że Bóg nie kontroluje, że Bóg nie rządzi? To jest nasz Bóg. Bóg prawdziwy, Bóg żywy, Bóg działający, Bóg, który wie, co robi, wie, dokąd zmierza i w tajemniczy dla nas sposób zawsze osiąga wyznaczony przez siebie cel. My jednak nie widzimy śladów Jego stóp, nie gromadzimy odcisków Jego palców i nie jesteśmy w stanie wyśledzić Jego dróg. Często nie mamy pojęcia, co Bóg zamierza zrobić, jak to zamierza zrobić, ani jaki cel Mu przyświeca. Jakże niezbadane są Jego wyroki. Jakże niewyśledzone Jego drogi. Jeśli ktokolwiek z was miałby nadal wątpliwości co do niepodważalnej prawdziwości tych stwierdzeń, niechaj spróbuje odpowiedzieć na trzy proste pytania zawarte w dwóch kolejnych wierszach tego rozdziału Listu do Rzymian. Po pierwsze, kto poznał myśl Pana? Po drugie, kto był jego doradcą? Po trzecie, kto wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Kto się kwalifikuje? Ktoś z was? Te pytania sprowadzają nas do poziomu stworzenia, które nie ma co równać się z poziomem stwórcy. Bóg nie musi się nikomu tłumaczyć, nie potrzebuje się nikogo radzić, nie potrzebuje żadnej pomocy ani wsparcia. Nikt nie posiada kwalifikacji ani umiejętności mogących się przydać Bogu. Kto poznał myśl Pana? w pewnym ograniczonym sensie możemy poznać Jego myśli. Biblia jest zbiorem Bożych myśli ubranych w zrozumiałe dla nas słowa. Czytając Boże Słowo zapoznajemy się z Bożym myśleniem, z Jego wolą, Jego pragnieniami, Jego upodobaniami i Jego planami. Zdobywamy pewien wgląd w Boże myśli, które On sam zechciał nam objawić ponadto jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian w drugim rozdziale głosimy wtedy jak napisano czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują i tu wcale nie jest mowa o niebie jak wielu kaznodziei u was zwodzi. Sami będąc troszeczkę zwiedzonymi. Dlatego, że nie przeczytali tego, co było wcześniej, ani tego, co jest później. Po prostu nie czytają kontekstu, tylko wybierają wiersz, który im pięknie pasuje do nieba. Ale tu w ogóle nie ma mowy o niebie. Dalsze wiersze wyjaśniają, o czym jest mowa. Albowiem nam Bóg to objawił. To, co do serca nie wstąpiło, to, co człowiek nie jest w stanie zobaczyć swoimi zmysłami. Bóg nam to objawił przez ducha, Gdyż duch bada wszystko, nawet głębokości Boga. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko duch Boga. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. A więc w pewnym sensie przez Słowo Boże i objawienie darowane nam przez Ducha Świętego możemy poznać w jakiejś mierze Boże myśli. Jednak w całościowym ujęciu Bożego działania, Bożego zarządzania, kierowania, karania, nagradzania nie ogarniamy Bożych myśli. Jedynie Boży Święty Duch Bada głębokości Boże i zna myśli Boże. Jedynie Pan Jezus Chrystus, który jest jedno z Bogiem Ojcem, zna Jego myśli. Jak czytamy w Ewangelii Jana, Boga nikt nigdy nie widział. Lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Pan Jezus Chrystus jedynie zna Boga Ojca w taki sposób, by Go doskonale objawić. Natomiast żaden grzeszny człowiek nie zna w pełni Bożych myśli i dlatego zupełnie nie nadaje się na jego doradcę. My jednak często bawimy się w doradzanie Panu Bogu. Wydaje nam się, że wiemy, co należy zrobić i jak należy to zrobić. Macie wątpliwości? Posłuchajcie swoich modlitw. Gorliwie modlimy się, doradzając Panu Bogu i instruujemy Go, co i jak ma uczynić. W pobożnych słowach silimy się, by poinformować Boga o wszystkich szczegółach, których chyba sądzimy, że On nie zna, skoro tak dokładnie je wymieniamy, a następnie radzimy Mu, jak ma postąpić. Zastanówmy się nad tym. Jak się modlimy? Czy uczymy się modlić ze Słowa Bożego? Czy uczymy się modlić na to w taki sposób, w jaki poucza nas Słowo Boże? Czy modlimy się tak, jakbyśmy stawali jako Jego doradcy i mówili: Panie Boże, może? Może to, Panie Boże, a może tak? To jest śmieszne i zabawne, gdy o tym mówimy, ale jakże często zupełnie tego nie widzimy, gdy bezmyślnie się modlimy. Ponownie odwołam się do przykładu Hioba, który wiedział, że nie cierpi z powodu jakiegoś ukrytego grzechu, który jego zwiedzeni przyjaciele próbowali się w nim doszukać. Hiob zmagał się z bożymi wyrokami, i kwestionował słuszność Bożego działania w jego życiu. Zadawał Bogu niezliczone pytania i doradzał mu zmianę działania. Mówi: Znajdźcie kogoś innego, żeby się na nim mścić, żeby jego utrapić. Przestań do mnie strzelać ze swoich ognistych strzał. Przestań mnie trapić. Daj mi spokój. Kiedy jednak Bóg objawił się Hiobowi w pośród zawieruchy, to zauważcie, że Bóg nie zajął się odpowiedziami na Hiobowe pytania, ale sam przedstawił Hiobowi swój zestaw pytań. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? A co to za pytanie? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz, na czym są osadzone jej filary albo kto założył jej kamień węgielny. Czy kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt, a zorzy wskazałeś jej miejsce, aby ogarnęła krańce ziemi, z której bezbożni zostaną strząśnięci? Czy dotarłeś aż do źródeł morza i przechadzałeś się pod dnie toni? Czy otworzyły się przed tobą bramy śmierci i widziałeś bramy mroków? Czy możesz związać pęk plejad albo rozluźnić pasek Oriona na niebie? Czy możesz wyprowadzić gwiazdy zodiaku w czasie właściwym i wyprowadzić niedźwiedzicę z jej młodymi? Czy znasz porządek nieba albo czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi? Czy potrafisz podnieść swój głos ku chmurom, aby cię okrył nawał wód? Czy możesz wypuścić błyskawice, aby poszły i rzekły do ciebie oto jesteśmy? Wiecie, ile pytań Bóg zadał Chiebowi? W sumie 77 pytań mu zadał. W jakim celu? Aby uświadomić mu, i wszystkim, którzy będą słuchać Jego historii, zasadniczą różnicę, jaka istnieje pomiędzy Stwórcą, a całym Jego stworzeniem. Nawet najpobożniejszymi z ludźmi, do których się Hiob zaliczał. Jest ogromna, nie do pokonania przepaść między Bogiem, a wszystkim, co uczynił. Boża wzniosłość bezgranicznie przewyższa wzniosłość Jego najwznioślejszych stworzeń. I wielką cnotą prawdziwej pobożności jest uznanie tej zasadniczej różnicy i właściwa postawa wobec Tego, który nas nieskończenie przewyższa. Tę postawę Charakteryzuje pokorne uniżenie się przed Najwyższym i uległe uznanie słuszności Jego wyroków i sprawiedliwość wszystkich Jego dróg, nawet jeśli nie możemy ich wyśledzić. Posłuchajmy pokutującego Hioba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 Ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych, których nie rozumiem. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. To jest właściwe miejsce stworzenia wobec mocy, mądrości, potęgi i majestatu.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 Nie zrealizuje swoich projektów bez ich finansowej pomocy. Niektórzy kaznodzieje w taki sposób przedstawiają zależność powodzenia i możliwości realizacji Bożych planów. Czy rzeczywiście Bóg nie poradzi sobie bez naszego wsparcia? Czy aż tak naiwni jesteśmy? Kiedy Estera wahała się, żeby pójść do króla Artaxesa, Mordochaj powiedział do niej tak. Nie myśl sobie, że zostałaś uczynioną królową tylko dla siebie na taki czas. Jeżeli nie ty, jeżeli nie ty jeżeli ty nie pójdziesz i nie wstawisz się za swoim narodem, Bóg znajdzie sposób, żeby zbawić swój naród. Jak nie przez ciebie, to przez kogoś innego. Ty możesz mieć w tym swój udział, jeśli chcesz. Ale jeśli nie, jeśli ty nie będziesz miała w tym udziału, Bóg na pewno znajdzie jakiś inny sposób. Czy Bóg nie ma niezliczonej ilości źródeł finansowania swoich projektów? Czy wszystko nie należy do Boga? Jak czytamy w psalmie 24, pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają kiedy król Dawid zebrał hojne ofiary na budowę Bożej świątyni, nie przypisywał sobie tytułu Bożego pomocnika. Ale jak się modlił? Twoją, Panie, Jahwe, jest wielkość i moc i majestat i sława i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest Królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa ponad wszystko. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim. W Twojej ręce jest siła i moc. W Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Więc teraz, Boże nasz, składamy Ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary. Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Czy rozumiemy te słowa? Czy tak się modlimy? Czy ochotnie dajemy dla Boga? Nie to, że teraz jakąś z tego mamy zasługę i teraz... Daliśmy Mu coś, czego On nie miał i teraz my Go po prostu ubłogosławiliśmy, ubogaciliśmy Pana Boga, wrzucając do zborowej skrzyneczki, czy tam, co tam macie. Czy raczej dajemy, mówiąc, to Twoje jest Panie, oddajemy tylko Tobie to, co Tobie się należy. Dajemy Tobie to, co Ty nam dałeś i po prostu w wyrazie wdzięczności i uwielbienia oddajemy część tego na Twoją służbę. I cieszymy się, że możemy mieć udział w Jego służbie. Możemy mieć przywilej uczestniczenia w Bożym dziele. Jeśli my tego nie zrobimy, to On i tak sobie poradzi, bez nas. Ale zaprasza nas, byśmy mieli w tym udział. I to jest nasz przywilej. Nikt nie dał Bogu niczego, czego wpierw sam nie otrzymałby od Boga. Bóg nie potrzebuje nikogo i niczego. Jeśli cokolwiek Mu ofiarowujemy, to jest to naszym przywilejem, by uczestniczyć w realizacji Jego projektów. To jest wielki przywilej, żeby mieć udział w Bożych wyrokach, w Bożych zamysłach, w Bożych planach, w Jego drogach. To jest cudowne, że nas, takie robaczki, powołał do swoich wielkich dzieł. Natomiast nie czyni to Boga naszym dłużnikiem, gdy Mu cokolwiek dajemy. Raczej dajemy Bogu to, co Jemu się należy i ostatecznie jest Jego własnością. Jeśli Mu tego nie dajemy, to jesteśmy złodziejami. To okradamy Boga z tego, co Jemu się słusznie należy. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Hmm. W tym stwierdzeniu mamy określenie zakresu Bożej wielkości. Jak wielki jest Bóg. Z Niego i przez Niego i ku Niemu wszystko Ludzie nawet w Kościele boją się uznania sensu tego radykalnego stwierdzenia. Uuu, zaraz mnie nazwą kalwinistą. Co za głupota. Toż to Słowo Boże mówi. Z Niego, przez Niego, ku Niemu, wszystko. Tak czy nie? Wszystko, absolutnie wszystko zasadza się na Bogu. Współczesny człowiek ma problem z akceptowaniem tej fundamentalnej chrześcijańskiej koncepcji źródła, sensu i celu istnienia całego wszechświata. Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko. Ten krótki wiersz mówi nam, że Bóg wszystko kontroluje. To oznacza absolutna Boża suwerenność. On posiada niczym nieograniczoną władzę i kontrolę nad wszystkim, co istnieje i co ma miejsce. Oto historia ludzkości w jednym zdaniu, albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Oto droga zbawienia w jednym zdaniu, albowiem z Niego, przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Oto historia Twojego i mojego życia w jednym zdaniu. Albowiem z Niego, przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Bóg jest pierwszą przyczyną istnienia wszystkich rzeczy. Bóg jest przyczyną sprawczą wszystkich rzeczy. Bez Jego decyzji czy przyzwolenia nic nie może się wydarzyć. Bóg jest ostatecznym celem wszystkich rzeczy. Wszystko, co powstało, przez Niego powstało. Dzięki Niemu istnieje. I ostatecznie w nim znajdzie swoje wieczne przeznaczenie. Bóg jest źródłem wszystkich rzeczy. On jest mocą sprawczą wszystkich rzeczy. On nadaje znaczenie wszystkim rzeczom. Bóg powołuje wszystko do istnienia, zachowuje wszystko, co istnieje. A gdy uznaje to za stosowne, unicestwia to, co uczynił. Bóg jest Alfą i Omegą i wszystkimi literami pomiędzy. Ma udział we wszystkim, co znajduje się między początkiem i końcem. Boża suwerenność wcale, a wcale nie niweluje woli Bożych stworzeń ani odpowiedzialności za ich decyzje i czyny. Naszym problemem jest to, że często próbujemy w naszym malutkim ludzkim umyśle godzić Boże prawdy, które wcale nie są skłócone. Kiedy Bóg mówi o naszych decyzjach i naszej odpowiedzialności, mówi prawdę. I kiedy Bóg z drugiej strony mówi o swojej suwerenności, i swojej władzy i temu, że wszystko jest Jemu podległe, mówi taką samą prawdę. A my... Jak to pojąć? Jak to, jak to możliwe, żebyśmy mogli decydować, a jednocześnie Bóg wszystkim decyduje. I próbujemy na siłę to godzić. I najczęściej wychodzi z tego niezły bigos. Albo popadamy w jedną skrajność i stajemy w obozie tych, co bronią Bożej suwerenności za wszelką cenę, albo stajemy w drugiej strony i bronimy, tych, bronimy tej ludzkiej wolności za wszelką cenę. Ale te dwie Boże prawdy nie są ze sobą skłócone. To nie są wrogowie, których trzeba godzić. To są przyjaciele. Oni oboje mówią tym samym głosem. Czy raczej Bóg mówi przez nich jednym głosem. To, że my tego nie potrafimy pojąć, to tylko właśnie dowód na to, że niejakże niewyśledzone są jego drogi. <grym> To tylko dowód na to, jakże słabi jesteśmy w zrozumieniu Jego wyroków i wyśledzeniu Jego dróg. Nasze życie pod Bożą, suwerenną władzą nie oznacza bezwolności i bycia sterowanymi kukiełkami, ale oznacza całkowitą zależność od Boga i pełną odpowiedzialność przed Bogiem. To wielka różnica. Bóg jest przed wszystkimi rzeczami, we wszystkich rzeczach i ponad wszelkimi rzeczami. Jaka winna być nasza postawa wobec tych wielkich teologicznych prawd? Ostatnia część 30 wierszego, 36 wiersza mówi nam o tym. Jaka powinna być nasza postawa? Jemu niech będzie chwała. Taka powinna być nasza postawa. Jemu chwała. Chwała. To jest właściwa reakcja stworzenia na objawienie majestatu stwórcy. Chwała, chwała. Chwała. I nie tylko wtedy, kiedy wszystko się pomyślnie układa. Nie tylko wtedy, gdy wydaje nam się, że rozumiemy, co Bóg czyni. Nie tylko wtedy, gdy jesteśmy zdrowi. Nie tylko wtedy, gdy słońce świeci. Ale kiedy? Co tam czytamy? Kiedy mamy być Mu chwała? Na wieki. To wyrażenie na wieki można przetłumaczyć na zawsze. W każdym czasie. Bez końca. To wyrażenie zawiera w sobie ideę nieprzerwanej ciągłości. Jemu niech będzie chwała zawsze. W każdym czasie. Bez końca. Jeśli to do Ciebie dociera, co mówię, to powiedz to, co na końcu jest napisane w tym fragmencie. Amen. Amen, to znaczy tak jest. Amen, amen. Jemu chwała bez końca, zawsze, w każdym czasie. Amen. Moja mowa się zakończyła. Teraz powstajmy i oddajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu chwałę temu, przez którego, ku któremu, z którego jest wszystko. Oddajmy Mu chwałę, wielbimy Go, dziękujmy Mu. Niechaj nasze życie będzie życiem chwały w takiego Boga, suwerennego władcę, Pana, którego drogi są niewyśledzone, którego myśli niepoznane którego wyroki niezbadane, który czyni, co Jemu się podoba, czyni wszystko, co tylko zechce, któremu winniśmy cześć, chwałę, uwielbienie, poddanie, uniżenie, zachwyt Nim, poznawanie Go, zgłębianie Jego niezgłębionej głębi, wywyższanie Go i wielbienie Go naszym posłuszeństwem, naszym życiem, naszym oddaniem. Kochany Boże nasz, Dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo, słowo życia, słowo objawienia, słowo prawdy. Panie Boże nasz, obyśmy nie mieli wyobrażenia jakiegoś fałszywego bożka. Jakże często, jak chjop, zaciemniamy Cię naszymi nierozumnymi słowami. Jakże często obrażamy Ciebie naszymi głupimi modlitwami w których ważymy się Tobie doradzać, w których ważymy się sterować Twoją ręką. Boże nasz, Ty wiesz, żeśmy głupi, Ty wiesz, żeśmy jesteśmy nieogarnięci w tym wszystkim i nie pojmujemy Twoich dróg i własce Twojej wysłuchujesz nas i wybaczasz nam. Ale nie chcemy trwać w takiej głupocie. Nie chcemy tkwić w miejscu nierozumienia, z kim mamy do czynienia. Panie, modlę się, byś otworzył oczy naszych serc, abyśmy poznali, jaka jest wysokość i głębokość i długość i szerokość. Prosimy Cię, kochany Boże, oświeć oczy naszych serc, abyśmy prawdziwie ufali Tobie, radowali się Tobą, czcili Ciebie, chlubili się Tobą w tym świecie, który pyszni się z głupich samochodów który pyszni się z pięknej buźki, z tych rzeczy, które są jak trawa, która przeminie, jutro jej nie będzie, zmarszczki przyjdą. Boże kochany, daj byśmy my chlubili się Tobą, naszym Bogiem, który jakże wielki, jakże wzniosły, jakże potężny, jakże niezmierzony, nieogarnięty. Panie, modlę się, byśmy nie wstydzili się Ciebie, ale chlubili się Tobą. Tak jak napisano, kto się chlubi, niechaj w Panu się chlubi. Nie ze swej siły, nie ze swego bogactwa, nie ze swej mądrości, ale z tego, że znamy Ciebie, Boże nasz. Prosimy, pomóż nam, pomóż nam lepiej Cię poznawać. Objawiaj się nam. Abyśmy żyli w świetle tego objawienia jako dzieci Boga. Amen. Zachęcam, kochani bracia, siostry, do modlitwy.